Mam na imię Ania, jestem alkoholiczką. E, witam serdecznie. Ja mówię, pierwszy raz używam tej aplikacji, także, e, ale wydaje mi się, że wszystko powinno być w porządku. Dziękuję Sylwia serdecznie za zaproszenie. Ja e, właściwie lubię spikarki, aczkolwiek zawsze tam gdzieś przed, przed każdą się pewnie troszkę denerwuję, szczególnie jeśli to są takie tematyczne spikarki, ale z drugiej strony, ja dawniej bardzo lubiłam słuchać e spikarek w języku angielskim, że tam nadal ich słucham przez to, że mówię, ja mieszkam w Anglii, w Bristolu, moja sponsor ma na imię Sandy, to jest Angielka. Więc jak robiliśmy kroki, to wszystko robiliśmy po angielsku i pamiętam tam raz jedna pani, pani no, na jakimś tam zlocie radości powiedziała, że to jest właśnie taka, taka mała cena za jakość życia, którą ona teraz ma, że jeździ, daje spikarki, wiadomo wtedy to, to było lata temu, to były tylko meetingi takie na żywo nie było meetingów online. I ja się właściwie z tym zgodzę, chociaż mówię, zawsze jest jakaś tam lekka trema, bo to wszystko jest związane z moimi wadami charakteru, że ja bym chciała być, mówię, lubiana, ja bym chciała być, nie wiadomo jak, elokwentna, ale prawda jest taka, że ja jestem tylko w stanie przekazać swoje doświadczenie, już się tego nauczyłam w AA. I yy, mówię, moja, że tak powiem, przygoda, wszystko zaczęło się, no, właściwie tutaj w Anglii w 2013 roku, kiedy tak naprawdę upadłam, i, i, I tutaj sobie zdałam sprawę, że, że, że mam problem, że, że, że właściwie tracę pracę, tracę pieniądze. I to takie smutne było, bo ja już wcześniej traciłam wiele rzeczy w Polsce. Przecież mój tato zmarł przez alkohol, mój narzeczony zmarł przez alkohol. Ja w szpitalach lądowałam, na detoksach, ale zawsze ktoś, ktoś mnie przytulił i powiedział, że wszystko będzie dobrze, a tutaj traciłam dosłownie wszystko. I jak straciłam pracę i pieniądze, i, i, I tak naprawdę szacunek właściwie do samego siebie, no wtedy sobie zdałam sprawę, że ja tak nie chcę I, i, i mówię, bo ja leciałam do Polski na terapię i już wtedy gdzieś tam e, moja terapia była, to nie było dokładnie 12 kroków, ale, ale, ale bardzo zbliżone i już wtedy wypisywaliśmy, pamiętam jeden esej, kogo skrzywdziliśmy, co ro, zrobiliśmy tym osobom i już wtedy się mówiło właśnie o zadośćuczynieniu, tylko tylko mówię, ja bardzo szybko wróciłam do Anglii, tutaj chodziłam na mitingi tylko angielskie, bo nie było polskich tam, gdzie mieszkałam. I tak naprawdę bez programu i bez kroków było mi mega ciężko. Ja pamiętam, miałam rok niepicia i chodzenie tylko i wyłącznie na mitingi. ja byłam nadal pełna złości urazy i wszystkich wszystkie te wady charakteru, perfekcjonizm, wszystko ze mnie wychodziło. I wtedy na mojej drodze pojawiła się właśnie, przeprowadzając się do Bristolu, właśnie Sandy. I ona tak mówiła Ania powolutku, kup sobie polską wielką księgę, kup sobie 12 na 12, przeczytaj literaturę po polsku i zaczniemy robić kroki było mi już dużo łatwiej, bo ja już właściwie część tych rzeczy spisałam wcześniej w Polsce, więc, więc ja już ja chciałam to robić, to tak pierwszy raz w życiu ja coś chciałam robić jak siadałam do pisania, to nie podobało mi się to co piszę, bo dla mnie wszystkie kroki są połączone, nie da się przeskoczyć ja jak robiłam, robiłam jedynkę, dwójkę to już myślałam Sandy, jak ja będę za dość uczynienie robiona, mówię Ania nie to się wszystko po kolei i na wszystko mówiła mi, że przyjdzie czas i i pamiętam jak doszłam do czwórki, bo czwórka też jest związana właściwie z ósemką, te listy, które sobie drukowałam, urazy, krzywdy, które wyrządziłam innym ludziom, też takie zachowania, że tak powiem, nie bardzo e, e, intymne i w ogóle, i to wszystko było spisane na kartce, i, i to mi później właśnie bardzo pomogło, jak, jak przyszedł krok ósmy i ja pamiętam, no to już było dobre parę lat temu, znowu wzięłam kartkę papieru, poczytałam sobie coś, podrukowałam z internetu po angielsku i tak patrząc na czwórkę znowu zaczęłam wypisywać tych ludzi, których skrzywdziłam, co zrobiłam, jak zrobiłam. I, i, I tutaj to, to też sobie przed chwilą czytałam z kroku ósmego i to był fakt, że, że to jedna rzecz to jest spisać to wszystko, ale później chcieć mówię rozmawiać ze sponsorem o tym, to nawet mogłam, tylko później to, to, to, to wszystkie wyobrażenia w mojej głowie, jak ja będę rozmawiać czy z mamą, czy z siostrą, czy z bratem, tak najbliższe, że tak powiem, osoby. Ja się strasznie tego bałam, ale sobie myślę powolutku. Najpierw to wszystko spisz, najpierw wejdź w głębi siebie, popytaj się ludzi. Ja tutaj też lubiłam chodzić na meetingi był taki meeting we czwartek i w sobotę, gdzie czytali w ogóle kroki i tradycje i, i słuchać doświadczenia ludzi, czy z, z YouTube y sobie, czy, czy, czy tam są tutaj mamy też mieliśmy intergrupę, takie spikerki.pl, i, i tam ludzie różne spikarki dawali, to było wszystko nagrywane i też sobie ich słuchałam, jak wy robiliście to, żeby, żeby gdzieś tam, może nie dokładnie to samo, ale, ale to już nie było aż takie, aż tak strasznie się tego nie bał znaczy przestałam się bać w ogóle, ten strach odszedł, bo ja sobie myślę, jak ktoś inny może, to i ja pewnie mogę i później no mówię, też były takie rzeczy, że pieniądze musiałam oddawać, no to też trzeba było te instytucje gdzieś tam wpisać na tę kartkę I, i, i też nie chciałam tego robić, ale sobie myślę, nie, bo, bo, bo ty nigdy w życiu, nie, ktoś mi powiedział, że nie będziesz miała, że tak powiem, spokoju, że tak powiem ducha, jak, jak nie oddasz tego, co zabrałaś i, i, i mówię i tak powolutku, i była, no i mówię, to była mama, to był jeden brat, drugi brat, to była siostra, dwójkowie, ciocie. i a może wiesz co, te najbliższe osoby to skrzywdziłam i psychicznie i fizycznie, bo się nieraz tam mamę uderzyłam, znaczy może nie nieraz, dwa razy w życiu się zdarzyło, ale dla mnie podnieść rękę na kogoś tak bliskiego, to, to, to nie ma w ogóle, że tak powiem, wytłumaczenia. Ja po prostu byłam na kacu i byłam wściekła i jakby nie mój narzeczony, to nie wiadomo, co ja bym jeszcze wtedy zrobiła i aż mnie trzęsie, jak sobie myślę, to już było tyle lat temu, ale też, też to były takie mniejsze Rzeczy, tak jak tutaj teraz to sobie czytałam, bo, bo taka prawda była, że mój, mój ojciec krzesny mieszka po drugiej stronie dosłownie ulicy, tam w tej wiosce, z której ja jestem z Polski. I ja jestem w częstszym kontakcie teraz, będąc tam 2000 kilometrów z nim, niż jak byłam po, po dwóch stronach drogi. Bo tak naprawdę każde zaproszenie na imieniny, urodziny, święto, ja to wszystko odrzucałam, bo ja lubiłam pić sama albo z narzeczonym w izolacji. I, i, I dosłownie już na samym końcu to nie miałam praktycznie kontaktu z nikim ze swojej rodziny. I w końcu, jak mój narzeczony z Martą ja w ogóle chciałam się zapić na śmierć przez tam pięć tygodni. I takie, taka łaska od Boga, że na, na ten detoks mnie wsadzili i później mi powiedzieli, słuchaj, musisz coś ze sobą zrobić. Ja nie piłam dwa miesiące, wyjechałam do Anglii, ale gdzieś tam potrzebne mi to wszystko było, taka droga była. Żeby się tutaj znaleźć. I wiecie, co ja wam powiem, że ten krok to był bardzo ważny, tylko że to, co ja sobie wyobrażałam, że ja zrobię, a to, co właściwie zrobiłam później robiąc dziewiątkę, to, to, to tak nic nie wyszło po mojej, że tak powiem, myśli. Nic nie wyszło. Bo ja miałam lecieć do Polski. i i, I miałam, że tak powiem, rozmawiać z, z wszystkimi członkami rodziny, tylko że ja powiem wam szczerze, że ja się rozpadłam, że tak powiem w relacji z moim najstarszym bratem i on wtedy był w domu i pił i agresja i wszystko i, i, i moja siostra się strasznie bała, mówiła: Ania nie przyjeżdżaj, bo on jest zły na ciebie, tam już nie będę wchodzić w szczegóły na co i my się boimy, że jak ty przyjedziesz to będzie jakaś tam kłótnia, nie wiem, policja i w ogóle, i, no i nie przyleciałam i tam mówię, dziewiątkę robiłam właściwie na samym początku przez telefon, ale, ale to mi gdzieś tam było potrzebne, e, bo, bo później jak po, po trzech latach przyle, przyjechałam do Polski, to już miło, było mi jakoś tak łatwiej z ludźmi rozmawiać. I, i dla mnie zadośćuczynienie to też nie jest powiedzenie przepraszam, bo samo przepraszam to właściwie do niczego, że tak powiem, nic nikomu nie, tylko, tylko być na przykład z moją mamą w kontakcie, ona wie, że może na mnie polegać za każdym razem jak jestem w Polsce, no to wiadomo że spędzam z nią czas z różnymi innymi członkami rodziny, to jest dla mnie zadośćuczynienie że oni mogą mi zaufać teraz a, a dawniej, dawniej nikt mi nie ufał i, I dlatego mówię, co jest też piękne w tym naszym programie, bo mówię, ja tą swoją ósemkę to zrobiłam już wiele lat temu, ale to, że ja teraz ją mogę przekazać. I, i przez te lata e, e, dużo dziewczyn się przewinęło. E, ja strasznie chciałam, a, a później mi sponsor wytłumaczyła, że Ania, ty Bogiem nie jesteś. Ty możesz tylko zasugerować ludziom niektóre rzeczy, a czy oni pójdą tą drogą, czy tamtą drogą, to już od nich zależy. I, no ale udało mi się gdzieś tam trzy e, e, osoby przeprowadzić przez program, z czego jestem przeszczęśliwa I, i, i za każdym razem jak ja mogę, mam jedną teraz taką Ewelinkę i, i, i mówię, czytanie z nią wielkiej księgi, czytanie z nią 12 na 12 to jest coś pięknego, bo ja nadal wracam i nadal coś znowu patrzę a, tego, tego nie zrobiłam wtedy, mogę zrobić, że tak powiem teraz e, i właściwie co jeszcze mogła powiedzieć na temat tego kroku. E, może nie zrobiłam go jakoś, że tak powiem, perfekcyjnie, e, ale zrobiłam go jak najlepiej potrafiłam na ten moment, że tak powiem, swojego życia. I, i, I teraz mówię, wracam za każdym razem i za każdym razem gdzieś tam coś nowego sobie doczytam e, i, i, i mogę to po prostu przekazać e, swoim sponsorowanym. Hmm. Co bym jeszcze mogła powiedzieć? Może coś o tradycji ósmej? Bo mówię, ja miałam taką, taką... No mówię, jestem naprawdę szczęśliwa, że mój sponsor przekazał mi i kroki, i tradycje, i koncepcje. Ja mówię, ja dzięki tej kobiecie y, ja może nie chciałam, bo to, ja nie mogę powiedzieć, że ja za każdym razem, jak ona mi mówiła, Ania, może pójdziemy na grupy, Ania, może pójdziemy na region, Ania, możemy, może zrobimy to czy tamto, to ja nie, nie za każdym razem chciałam, że tak powiem, to robić. Ale, ale przez to, że ona to robiła, no to sobie myślę, y, jak ona to robi, to i pewnie dobrze by było, żebym ja to zrobiła, bo, bo prawda jest taka, że że, że w tym wszystkim my pomagamy no nadal cierpiącemu alkoholikowi. Jakąkolwiek, na, czy to jest służba na grupie, czy intergrupie, czy region, czy to jest konferencja, to wszystko się sprowadza do tego, że my chcemy pomóc, że tak powiem, tej osobie po drugiej stronie. I, i ja miałam, że tak powiem, teraz sobie patrzę na tę tradycję ósmą, ja miałam e, przyjemność być w Jorku parę razy, poznać ludzi, którzy pracują, że tak powiem, w, w biurach tam, co oni robią. Tak, jest tam taka Jenny na przykład, która organizuje no bardzo wiele, że tak powiem rzeczy, ja jestem teraz w komitecie, przy, tak w Polsce z Rada Fundacji, to tu mamy General Service Board dla młodych ludzi i za każdym razem jak robimy jakiekolwiek warsztaty, to ona nam wszystko bukuje, ona, ona w ogóle rozsyła zaproszenia do wszystkich ludzi, że tak powiem po Anglii i to wymaga czasu i dlatego te, ci ludzie muszą być zatrudnieni, no bo nikt by tego już nie robił jako wolontariat. Jest taki Graham, on pracuje na przykład w w magazynie z literaturą. On wszystkie dzwonię do niego, czy tam pisze do niego, jak mi potrzeba jakiekolwiek książki. Znaczy teraz właściwie to ze sklepu zamawiam. Ale czasami jak coś trzeba było, to i do niego prosto pisałam. I mówię ci, wszyscy ludzie tam są naprawdę potrzebni. I, i, i No i dlatego też musimy im za to, że tak powiem, zapłacić. Patrzę sobie na te tradycje. W ogóle ja sobie tak myślę teraz, że kroki mi strasznie pomogły w tym, żeby, żeby, żeby, że tak powiem, zmienić samą siebie, zobaczyć w głębie siebie, że tak powiem, poznać swoje wady charakteru, robić dziesiątkę teraz dla mnie, spisywanie uraz codziennie wieczorem, ale tak samo i wdzięczności tutaj jest gdzieś rozwój osobisty. Tradycje mi bardzo pomogły w tym, żeby, że tak powiem, funkcjonować w społeczeństwie i to nie tylko jest na poziomie grupy, czy tam intergrupy, ale tak samo i w pracy. Słuchania innych ludzi, nie narzucania im swojej opinii, że tak powiem, komunikowania się z nimi. Teraz sobie tak patrzę, wiecie, mamy te, te, te pytania do tradycji. Co tutaj jest w ósemce? O, na przykład ta siódemka, eee, jak, jak, jak, że tak powiem, jak, jak kroki i tradycje, że tak powiem, mają wpływ na moje życie na ten moment. No i mają bardzo duże, bo to wszystko, wszystko się sprowadza do tego, co się zmieniło w moim życiu. Ja wam powiem szczerze, tak 8-9 lat temu, właściwie 10 lat temu, jak siedziałam na łóżku, pamiętam w Polsce i tak lekarz mi powiedział, że umrę za 3 miesiące i tak, studia nieskończone, narzeczonego już nie było, rodzina się nie chciała do mnie odzywać, wszystko się rozleciało, ale ja potrzebowałam tego dna, potrzebowałam tego dna, żeby sobie uzmysłowić, że ja tak nie chcę i później ja zaczęłam pić parę miesięcy, później przyjechałam do Anglii, tutaj zaliczyłam kolejne dno, ale to wszystko gdzieś tam było mi potrzebne i, i, i później taka ta powolna droga, robienie kroków, służba na grupie, uczenie się pokory, zaglądanie we wewnątrz siebie, mówię, ja byłam w związku 12 lat wcześniej w Polsce, ale to było wszystko takie oparte na takim współuzależnieniu i ja wszystko robiłam dla chłopów, on mnie właściwie nie prosił o to, ale, ale ja zrezygnowałam ze wszystkiego w swoim życiu, a teraz miałam szansę się odbudować, polubić samą siebie, nie wiem, co lubię, czego nie lubię, zaczęłam na studia, poszłam z powrotem, pielęgniarstwo niedługo kończę, więc wiele rzeczy się rozwinęło, że tak powiem, w moim życiu i to jest wszystko i wyłącznie dzięki wspólnocie, dzięki temu, że od samego początku, no właściwie po pierwszym roku, miałam grupę, że miałam służby i te służby były różne, bo była i prowadząca, i, i skarbnik, i później mandatariusz, i rzecznik na region. Teraz w tym komitecie to my robimy różnego rodzaju warsztaty, szczególnie warsztaty właśnie służb, żeby zachęcać ludzi do służb. Bo, no bo widzę, że ludzie nie chcą, ale ja wcześniej się denerwowałam. Dlaczego? A teraz, teraz sobie myślę, że to jest przyciąganie, a nie reklamowanie. Ja mogę ludziom tylko powiedzieć to, że ja dzięki temu, że na, na regionie tyle razy byłam, to do, dosyć dużo pewności, siebie nabrałam, języka się też nauczyłam i teraz jak w pracy na przykład trzeba wziąć telefon i zadzwonić do lekarza czy do jakiegoś jednego, drugiego konsultanta, to ja już się tego nie boję robić nawet jak czasami ktoś mi powie że tak powiem w niemiłym tonem po co do mnie dzwonisz, to potrafię się wytłumaczyć, że tak powiem i nie brać tego do siebie, że ktoś mnie nie lubi na przykład bo ta osoba może być teraz zmęczona na takiej zasadzie i, i też mówię, komunikacja, to ja się na, właśnie na meetingach służb nauczyłam się tego jak się komunikować jak też słuchać innych ludzi bo ja dawniej to chciałam strasznie narzucić swoją opinię teraz się już nauczyłam, tak dzisiaj byłam na takiej rozmowie, właściwie randce z chłopakiem I, i, i, i siedzę i słucham to, co on do mnie mówi niekoniecznie ja się muszę włączać co, co dwie minuty i dopowiadać do, do, do, do to czy tamto, tylko siedź i słuchaj z taką uważnością, że tak powiem ja dawniej czegoś takiego nie miałam i pewnie, pewnie na tym zakończę. Dziękuję serdecznie i ja przepraszam, bo ja nie jestem nauczona, mówię więcej, mówię niż 15